ale o świadomą potrzebę zaczepienia swojego ja nad odchłanią o coś odeń wyższego. O co? O Kościół międzyludzki powiedziałby Gombrojcz. O Boga, mówi Dostojewski, czyli o wartość absolutną i niezmienną. W stroniczce o zbrodni i karze doszedł podskórnie do głosu główny dylemat filozoficzny Gombrowicza. Jeżeli nic poza ja nie istnieje, a jest ono rezultatem zwierciadlanej presji ludzi na ludzi, to gdzież gwarancja jego autentyczności? W systemie Luster również ja jest odbiciem, iluzją podsuwaną i kształtowaną przez innych. Skoro tak. Walka z formą toczy się nie tyle o siebie, ile przeciw innym. Być sobą marzenie Gąbrowicza staje się w międzyludzkim zaplątaniu marzeniem niesiszczalnym. Sprowadza się co najwyżej do parowania jednych masek drugimi, by przynajmniej nie dać się uwięzić wraz z zafiksowanym odbiciu. Czy możliwe jest sam na sam z sobą wśród ludzi? U Dostojewskiego odpowiedź przebiega dwie krańcowo różne twarze. Raskolnikowa sięgającego po Ewangelii i stawrogi na sięgającego po staryczek. Podejrzewam, że Gombrowicz, odczytawszy na swój sposób zbrodnię i karę, bronił po prostu własnej problematycznej wiary w człowieka który poprzez człowieka stwarza się wciąż na nowo i w nim rośnie. Słowem wiary w kruchą dialektykę międzyludzkiej samowystarczalności. 22 luty W dziesięciolecie śmierci Broniewskiego obwołano go jednym z patronów łódzkiego zjazdu literatów być może tkwi w tym jakiś głębszy, choć niezamierzony przez projektodawców sens moja znajomość z Broniewskim zaczęła się podczas wojny, gdy w jerozolimskim dwutygodniku w drodze wydrukowałem artykuł o nim zatytułowany Poezja Cezarego Baryki był bardzo wzruszony dowiedziawszy się jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie po dotarciu z łagrów nad Morzem białym do wojska w Kazachstanie jego zamieć Moje przepustki z palestyńskiego MP do Jerozolimy kończyły się na ogół u niego. Pił wtedy według pewnego rytuału po pierwszej szklance zapadał w posępne milczenie. Druga otwierała potok macierzczyny pod adresem Borejszy i Daszewskiego, których uważał za sprawców swego aresztowania w Lwowie. Trzecia i czwarta, wychylone duszkiem, stanowiły podkład do numeru popisowego. Zadawał w imaginacji wymyślne tortury Stalinowi, szukając ciągle nowych i okrutniejszych wariantów. Bywało to niekiedy dość nieznośne. Dopiero po numerze ze Stalinem przychodziła kolej na łzy i cicho, plączącym się już językiem, mruczany do siebie wiersz. Córeczko miła, ja z więzienia do ciebie piszę list. Nie dziwiło mnie, że wrócił. Tęsknił do kraju fizycznie. Zaskoczył mnie natomiast poemat o Stalinie. Przypisywano go naciskom, ale starzy przyjaciele Broniewskiego na emigracji kręcili sceptycznie i smętnie głowami. Ich zdaniem poeta laureatus obsypany honorami postanowił pokłonić się oprawcy czapką do ziemi w przypływie swoistej fantazji szlacheckiej i tej samej, która kiedyś kazała mu obnosić się dumnie między towarzyszami z virtuti zdobytym w dwudziestym roku a później paradować po ulicach sowieckiego Lwowa w mundurze kapitańskim mniejsza o to jak było naprawdę w każdym razie ten nieszczęsny poemat miał go niebawem wykołować do reszty. W 1956 roku starano się Broniewskiego nie zauważać, co musiało ranić i prowokować bardziej nawet już, gdyby go jawnie zaczepiano i wydrwiwano. Zamęczał znajomych nocnymi telefonami. Mnie też przebudził w Neapolu taki telefon, gdy w odpowiedzi na ankietę o literaturze krajowej w wrocławskich Nowych Sygnałach zbyłem byłem poemat lekceważącym słówkiem, rewindykował jego wartość czysto artystyczną, niezależnie od bohatera. Jeszcze nie nadeszło najgorsze. Wyprawiono go na zachód, w gronie popaździernikowej fali turystycznej, co uznał za despekt. Był rozgoryczony, obolały, zadrę przeniósł na całą odnowę. Koszmarny, neapolitański wieczór pijacki Epilog dawnych wieczorów jerozolimskich, Broniewski, w którym próżność autorska i teraz upór fantazji szlacheckiej podały sobie ręce, rewindykował także obiektywną wielkość i chwałę bohatera swego poematu. Wolałbym nie pamiętać tego żałosnego bełkotu, przypomniały mi go słowa Iwaszkiewicza o naszym patronie świecącym nad wielokształtnym bogactwem moralnym naszego związku. Pierwszy marca. Z prywatnych obowiązków Miłosza. Któregoś dnia szliśmy z Anną Kowalską ulicą w Krakowie i zaczęła mówić o wszystkim co się dzieje. Urywanymi zdaniami przez ściśnięte gardło, aż chwyciła mnie za klapy marynarki i trzęsła się od płaczu. Całą koszulę miałem mokrą. Próbowałem ją pocieszać sam z żadnego argumentu czy pociechy. To był płacz najczystszej litości. Caritas. Prawda o roku 1945 o nieszczęściu kraju, w którym montowano na naprędca parad władzy z rzezimierzków i bandziorów. Nigdy nie została opowiedziana. Przysypały ją z myślenia i bajki. Dotychczas nie jest to dla mnie jasne ilu z tych, co jak ja Godzili się na konieczność, zdołało tak sobie żałosne narodziny nowego państwa zracjonalizować, że zapomnieli o świadectwie własnych oczu. Chyba bardzo niewielu i stąd zapewne w literaturze zastępczo tyle nihilizmu. Miłość ma rację, ale należałoby może pokazać odwrotną stronę karitas przerażenia. Latem 1963 roku Kowalska i Dąbrowska przyjechały do Włoch. Dyskutowało się o sprawach, które wkrótce potem cząstkowy, ostrożny wyraz znalazły w Memoriale 34. Kowalska uczestniczyła w tych dyskusjach z rezerwą, jak gdyby wpatrując się bez przerwy w daleki obraz, mało niby z nimi związana, a przecież był dla niej ważny, kto wie czy nie decydujący. Wreszcie pewnego popołudnia pod nieobecność odpoczywającej Dąbrowskiej nastąpił wybuch. Widzę wciąż tę scenę, równie wyraziście jak miłość scenę na ulicy powojennego Krakowa. Był upał, Kowalska wachlowała się w fotelu gazetą, nagle wstała, ciężkim krokiem podeszła do okna i z twarzą przetkniętą niemal do żaluzni wykrzyknęła opowieść o więzieniu lwowskim po wycofaniu się Rosjan, a przed wkroczeniem Niemców. To był krzyk najczystszego przerażenia. Trupy rozstrzelanych, obryzgane krwią ściany i mury, furia, wdeptania w ziemię, unicestwienia i obsesyjny refren. Do wszystkiego są zdolni. Wszędzie mają swoich ludzi, nie pozwolą nam żyć, zaduszą nas, na nic nasze wysiłki. Oto drugi, prócz nihilizmu, owoc świadectwa własnych oczu, paraliż. U pisarzy takich jak Kowalska występował on w postaci wiedzy o niemiałej, bezsilnej, u innych skłonnych do racjonalizacji. Szukał i nadal szuka ratunków w złudzeniach realistycznego kompromisu. Pomiędzy nihilizmem a paraliżem dojutrkuje literatura której utwory przyciągają coraz mniej młodych, zwłaszcza czytelników. 14 marca Samizdat szeroko kolportuje moje zawieszczanie nad Jeżdy Mandelstam, napisane w grudniu 1966 roku. Testament wdowy po zamęczonym poecie autorki znakomitych wspomnień jest czymś więcej niż prywatną ostatnią wolą. Można go uważać postawiwszy gdzie należy kropki nad i za testament duchowy pewnego odłamu inteligencji rosyjskiej. Pora pomyśleć, nieraz mówiła do męża Nadjeżdę Jakowlewna w okresie ich zaszczucia i wspólnej tułaczki, w czyje ręce wpadnie spuścizna, kto ocali i odziedziczy archiwum i manuskrypty. Osip Emiliewicz odpowiadał Ludzie ocalą. Kto ocali ten odziedziczy? A jeśli nie ocalą? Jeśli nie ocalą, znaczy, że nikomu to niepotrzebne i nic nie jest warte. Dla Mandelsztama archiwum i wiersze nie były skarbem godnym zapisania w testamencie, lecz raczej wiadomością rzuconą w butelce do oceanu. Takiemu nastawieniu sprzyjała epoka, w której łatwiej było zginąć za wiersze niż otrzymać za nie zapłatę sam ufał formom przechowania dzikiego. Jego żona okazała się na szczęście ostrożniejsza i stopniowo przeniknęła czysto sowiecką sztukę ratowania niebezpiecznych rękopisów. Rzecz nie była prosta. W owych czasach ludzie opanowani obłędnym strachem czyścili do dna szuflady swoich biurek, niszcząc wszystko pod rząd codzienne archiwa, fotografie przyjaciół i znajomych, listy, notatki dzienniki, byle jakie dokumenty nawet wycinki z sowieckich gazet w tym procederze obłęd szedł w parze ze zdrowym rozsądkiem jeszcze dzisiaj nie mogę sobie sprawić notesu z telefonami moich znajomych gdyż przywykłem wystrzegać się podobnych dokumentów Gustaw Herling Grudziński dziennik pisany nocą Taśma szósta, koniec ścieżki drugiej. Gustaw Herling Grudziński, dziennik pisany nocą. Taśma siódma, ścieżka pierwsza. W naszej epoce przechowywanie rękopisów nabrało szczególnego znaczenia. Był to akt psychologicznie bliski samoofierze. Wszyscy drą, palą i niszczą papiery, a ktoś tam chroni na temu wszystkiemu garsteczkę ludzkiego ciepła. Osip Emiliewicz miał słuszność, odmawiając wyznaczenia spadkobiercy i twierdząc, że prawo do spadku daje jedyny możliwy u nas znak szacunku dla poezji. Ocalić, przechować, bo to potrzebne ludziom i jeszcze będzie żyć. Udało mi się uratować coś nieco z archiwum i prawie wszystkie wiersze, ponieważ pomagali mi różni ludzie i mój brat, Ewgeni Jakowlewicz-Hazin. Niektórzy z pierwszych depozytariuszy zginęli w łagrach, a z nimi i to, co im dałam na przechowanie. Inni nie wrócili z wojny, ale ci, co ocalili, zwrócili mi moje papiery. Wśród przechowujących była nieślubna i nieuznawana córka Gorkiego, Uderzająca do niego podobna kobieta o upartej i rozumnej twarzy. Przez wiele lat u niej leżała czwarta proza wraz z wierszami. Ta kobieta nie należała do czytelników i miłośników poezji. Wydaje się jednak, że było jej przyjemnie chronić stare tradycje inteligencji rosyjskiej i literaturę, której nie uznawał jej ojciec. Umiałam na pamięć i prozę, i wiersze Osipa Emiliewicza. Mogło się przecież zdarzyć, że papiery przepadną, a ja ocaleję. I bez ustanku przepisywałam odręcznie jego utwory. Szkic o dantem był przepisany w dziesiątkach egzemplarzy. Z nich tylko trzy dotrwały do naszych dni. Przed nadjeżdżą Jakowlewną stoi obecnie nowe zadanie. Stare pokolenie depozytariuszy wymiera, ona sama zbliża się do grobu, a mandelsztama wciąż w Rosji nie wydają. Jasne już, że go za jej życia nie wydadzą. Oto dlaczego wraca się do przyszłości. Prosi przyszłość, choćby ona była za górami, o spełnienie jej ostatniej woli. Ma do tego prawo, nie wulgarne prawo wdowy i spadkobierczyni, lecz prawo towarzyszki czarnych dni poety, która Całe życie poświęciła ratowaniu garsteczki jego wierszy i prozy. Formalnie sprawa wygląda tak: po rehabilitacji w roku 1957 przywrócono jej, podobnie jak wdowom innych zrehabilitowanych pisarzy, tytuł spadkowy na 15 lat, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami, państwo weszłoby w posiadanie spuścizny pod Maldensztami w roku 1972. Nie jest w jej mocy całkowicie ignorować przepisy ustawodawstwa sowieckiego, ale kwestionuje moralne prawo państwa do wszystkiego, co zostawił po sobie poeta. Co państwo sowieckie zrobiło dla Mandelstama? Tylko jedno. Zakuło go w kajdany i zabiło. Jak zatem śmie pretentować do jego dziedzictwa? Proszę przyszłość o ochronę przed tymi ustawami i przed tym spadkobiercą. Nie nadzorcy więzienni powinni dziedziczyć po galerniku, lecz ci, co z nim razem byli przykuci do galery. Niech państwo bierze spadek po tych, którzy mu zaprzedali swoje dusze. Nie chcę słyszeć o ustawach, które państwo wydaje lub odwołuje, wykonuje lub narusza. Zawsze według ścisłej litery prawa z myślą o własnych potrzebach i korzyściach, jak się o tym przekonałam. Przeżywszy życie, w naszym najpraworządniejszym państwie. Zetknąwszy się z owym asyryjskim dziwolągiem państwem w jego najczystszej formie nigdy nie uwolnię się od przerażenia wobec wszystkich jego postaci. Jakie by więc ono nie było w tej przyszłości, do której się zwracam, demokratyczne czy rządzone przez oligarchie, totalitarne czy ludowe, praworządne czy łamiące prawo, Niech zrezygnuje ze swych wątpliwych tytułów prawnych i spuścizny po mandelsztami pozostawi w rękach uczciwych osób. Nadjeżdża Jakowlewna wyznacza 11 takich osób, zapowiadając, że ich nazwiska poda w osobnym dokumencie. Tej komisji powierza wolne od kontroli dysponowanie resztkami archiwum, wydawanie książek, przedruk wierszy, publikacje niewydanych materiałów. Wzywa równocześnie członków komisji, by nie zapominali o obronie spuścizny po poecie przed państwem, by nie ulegali ani jego pogróżkom, ani umizgom. Przeżyłam życie w epoce, kiedy od każdego z nas domagano się, aby wszystko co robi przynosiło pożytek państwu. Proszę członków komisji o nieustanne pamiętanie, że w nas, w ludziach tkwi samoistna wartość że nie my mamy służyć państwu, a państwo nam, że poezja skierowana jest do ludzi, do ich żywych dusz i nic do niej państwu, prócz tych wypadków, gdy poeta broniąc swego narodu lub swojej sztuki sam zwraca się do państwa z apelem lub wymówką. Wolność myśli, wolność sztuki, wolność słowa to święte i niezaprzeczalne pojęcia, jak pojęcia dobra i zła, jak wolność wiary i wyznania. Jeśli poeta żyje jak wszyscy, myśli, cierpi, raduje się, rozmawia z ludźmi i czuje, że jego los splótł się nierozerwalnie z losem innych, kto ośmieli się żądać, by jego wiersze przynosiły pożytek państwu? Czemu państwo waży się występować w roli spadkobiercy wolnego człowieka? Testament daje członkom Komisji swobodę rozporządzania pieniędzmi z ewentualnych wydań Mandelsztama, byle tylko nic się nie dostało państwu i jego rządowej literaturze. Zamykają go następujące słowa. Proszę wreszcie nie zapominać, że zabity jest zawsze silniejszy od zabójcy, a prosty człowiek wyżej stoi od tego, kto chce go sobie podporządkować. Taka jest moja wola i mam nadzieję, że przyszłość do której się zwracam, uszanuję ją choćby dlatego, że poświęciłam życie chronieniu dzieła i pamięci poległego. 15 marca. Pierwszy to bodaj raz w publicznej i nieanonimowej wypowiedzi stamtąd tak daleko zaszło odwrócenie się wolnego człowieka od totalitarnego lewiatana, na rzecz minimalnych, lecz autentycznych powiązań ludzkich i społecznych. Zapewne nie ma powodu nie wierzyć autorce testamentu, gdy wyznaje, że nigdy nie uwolni się od przerażenia wobec wszelkich postaci państwa. Wiedząc jednak skąd to przerażenie pochodzi, wolno głównego, jeśli nie jedynego adresata testamentu, widzieć w asyryjskim dziwolągu w jego najczystszej formie w państwie opartym na ustroju sowieckim. Powie ktoś, że taka postawa inteligencji rosyjskiej ma z jednej wciąż jeszcze dość ograniczony zasięg strony, z drugiej dostępna jest wyłącznie dla ludzi starych i stojących już nad grobem, w jakiś sposób opancerzonych, skoro niewiele posiadają do stracenia słowem ludzi właśnie pokroju nadjeżdża Mandelstam, która podobno lubi ostatnio powtarzać Minia nasi cali bajacza. Rozmiary świeżych czystek wśród inteligencji rosyjskiej i ukraińskiej przeczą sceptycznym ocenom zasięgu, co zaś do smutnego przywileju nietykalności z racji wieku i pozbawienia prawie wszystkiego, to wypada zauważyć, że miarą poczucia moralnych praw i obowiązków nie musi być koniecznie grawa banku. Nawet o kilka tonów niżej, ale w zgodzie z duchem testamentu Nadjeżdy Mandelstam inteligencja w obrębie władania asyryjskiego dziwolonga może odzyskać swoje naturalne miejsce inspiratorki albo co najmniej aktywnej uczestniczki sporu. I o to w końcu idzie. Pod panowaniem czystego stalinizmu Znaczna część inteligencji usiłowała łagodzić swoją kapitulację przeciwstawieniem wolność-konieczność. W tym samym czasie prosty człowiek, o którym nadjeżdża tam pięknie pisze, że stoi wyżej od tego, kto chce go sobie podporządkować, znał tylko przeciwstawienie wolność-niewola. Na przestrzeni lat w wyniku różnych przewrotów i zwrotów konieczność ulegała co prawda kolejnym dewaluacjom. Kiedyś rezerwowano dla niej Duże kaz z dodatkiem historyczna. Nie widać jednak, by przestała służyć jako to proteza, to alibi moralności kompromisowej. Konieczność też jest kamieniem filozoficznym odżywającej w Polsce ideologii pracy organicznej, którą przy jakiejś okazji nazwałem i podtrzymuję tę nazwę pozytywizmem barakowym. Dziś mogę moją podejrzliwość w stosunku do pracy organicznej uzasadnić nowym argumentem – w ostatnim numerze kwartalnika Sovrej ukazał się list z Pragi pod bardzo znaczącym tytułem Inspired by Amalric*. Jego autor opisuje powtórne próby podyktowane koniecznością i w oparciu o lokalną odmianę pozytywizmu włączenia się inteligencji czeskiej do pracy na pożytek państwu. Ciekawy jest komentarz. Ci ludzie czują się upokorzeni, źli na samych siebie, a przecież równocześnie starają się usprawiedliwić swoją słabość i zwalać ją na innych. Przyjdzie dzień, gdy zapragną odwetu, lecz jednocześnie obawiać się będą każdej zmiany, aby nie stała się powszechnie wiadoma prawda o ich słabości. Tak było w roku 1968. Nawet kosztem swoich własnych elementarnych interesów tacy ludzie będą mimo woli opóźniać postęp, bojąc się konsekwencji większego stopnia wolności. Cena jaką płacą za przetrwanie jest z moralnego punktu widzenia zbyt wysoka. Przetrącanie charakteru bywa u wielu z nich tak dotkliwe, że w przyszłości nie będą już zdolni do prawdziwie twórczej pracy. W okresie protektoratu niemieckiego i później stalinizmu powiada znany pisarz czeski w rozmowie z korespondentem Tygodnika Rzymskiego L'Expresso, bez porównania gwałtowniejszy był terror fizyczny ale nigdy dotąd nie przybrało takiej intensywności atakowanie i niszczenie walorów etycznych i kulturalnych. W obronie jakich walorów działać ma inteligencja? W obronie jakich walorów staje w swoim testamencie Nadjeżdżam Mandelsztam 3 kwietnia w roku 1843. Wyszło w Paryżu czterotomowe dzieło La Russie en 1839. Autorem był potomek starej, arystokratycznej rodziny francuskiej Astolphe Louis Lénore, marquis de Custen. Urodzony w roku 1790, wnuk i syn dwóch de Cousteins zgilotynowanych rósł pod czułą opieką cudem ocalałej matki, pięknej Delphine kochanki Chateaubrianda. I Chateaubrianda uważał po trosze za swego ojczyma. Podczas restauracji próbowano z niego zrobić najpierw wojskowego, potem dyplomatę. Nie popisał się widocznie najlepiej jako atasze u boku Tejeranda w Kongresie Wiedeńskim, bo kariera rozpoczęta pod tak świetnymi auspicjami nie miała dalszego ciągu. Młodzieniec czuł pociąg do pióra, ale i w roli dość płodnego i wszechstronnego pisarza nie zaszedł wysoko. Przeciwnie, po incydencie z roku 1824, który ku zgorszeniu salonów paryskich odsłonił upodobania homoseksualne świeżo owdowiałego Markiza, można go było uznać za bankruta o wielkim nazwisku za un demi-homme de lettres według etykiety przylepionej mu przez Hajnego. Pozostawała mu jedna karta. Namiętność podróżowania umiejętność czytania zwiedzanych krajów. Krytyka skwitowała stosunkowo przychylnie jego książkę o Hiszpanii. Balzac zachęcał go do kontynuowania tego gatunku, podsuwając mu wręcz trasę nowego wojażu, Rosję. Nie brak poszlak, że szale na stronę Imperium Mikołaja I przeważył w końcu przykład, powszechnie wówczas i z podziwem dyskutowany, pierwszego tomu De la démocratie en Amérique. Tokewia. Marquis, zapaliwszy się do myśli o współzawodnictwie, chciał na przeciwległym biegunie zwiedzić i opisać drugą wysuniętą placówkę cywilizacji europejskiej. Taką przynajmniej hipotezę formułuje George Cannon, w ciekawej książeczce The Marquis de Costin and His Russia in 1839, którą wydano niedawno staraniem Uniwersytetu Prisenton. Canan też zauważa, że obaj, analizując skrajnie odmienne modele demokracji amerykańskiej i despotyzmu carskiego, doszli do identycznych wniosków politycznych. Książka zatem ukazała się w roku 1843 i miała oszałamiające powodzenie. Sześć nakładów we Francji, kilka pirackich wydań w Belgii, według tłumaczeń, w sumie 200 tysięcy egzemplarzy w krótkim przeciągu czasu, cyfra na owe lata zawrotna. Wciągnięta natychmiast na indeks w Rosji, była tam przemycana przez podróżnych zagranicznych i rosyjskich. Czytano ją to z cierpką, a probatą to z gwałtownym oburzeniem. Hercen widział w niej najlepszą książkę o Rosji napisaną przez cudzoziemca, dodając melancholijnie, że trzeba było niestety cudzoziemca, by coś podobnego powstało, że na taką książkę nie śmiałby albo nie potrafił zdobyć się żaden Rosjanin. Mikołaj I padł po szybkim przekartkowaniu czterech tomów w gniew. Słyszano go mruczącego pod nosem moja wina, to ja ułatwiłem temu łajdakowi przyjazd do Rosji. W roku 1836 wariat Czadajew, w roku 1843 łajdak de Castan Fama jednak głosi, że dał się później przemoc ciekawości i wyjątkowo nudne wieczory w pałacu wypełniał sobie i rodzinie czytaniem nagło z wybranych rozdziałów. Dopiero po upływie 70 blisko lat w roku 1910 cenzura carska zezwoliła na skrócone rosyjskie wydanie książki. Prawie jednobrzmiący skrót ujrzał światło dzienne na zajutrz po rewolucji, ale został błyskawicznie skonfiskowany z powodów, które są bardziej oczywiste dzisiaj niż mogły być wtedy. W latach 30. i 40. opowiada Kanon, dyplomaci zachodni akredytowani w Moskwie polowali na fragmenty Rosji 1839 i czytali je zachłannie z nieopisaną rozkoszą. Pojechałem do Rosji, by znaleźć tam argumenty przeciw rządom reprezentacyjnym. Wracam z niej jako zwolennik konstytucji. Książka de Custina była anatomią despotyzmu, bezlitosną, dokonaną ostrym lancetem, nieodpartą w swoim przewodzie obserwacyjnym i myślowym. Tyrania jest chorobą urojoną narodów. Tyran przebrany za lekarza, Przekonał je, że zdrowie nie jest stanem naturalnym człowieka cywilizowanego i że im większe niebezpieczeństwo, tym drastyczniejsze musi być lekarstwo. Tak podsyca chorobę pod pretekstem jej leczenia. Ład społeczny kosztuje w Rosji zbyt drogo, bym mógł go podziwiać. A jeśli mi postawicie zarzut, że mieszam despotyzm z steraniu, odpowiem, że czynię to celowo. Te rzeczy są tak bliskimi krewnymi, że prawie zawsze łączą się w sekrecie na zgubę ludzi. Pod panowaniem despotyzmu tyrania może trwać, gdyż posiada maskę. Gdy Piotr Wielki wprowadził to, co tu nazywa się cinem, gdy innymi słowy zaaplikował hierarchię wojskową do całej administracji imperium, zmienił swój naród na pułk niemych i sam ogłosił się pułkownikiem, z prawem przekazywania tego stopnia swoim następcom. Rząd rosyjski jest dyscypliną wojenną, która zastąpiła porządek miasta stanem oblężenia uznanym za normalny stan społeczeństwa. Lapidarność i celność de Kostina. Chciałoby go się bez ustanku cytować. We Francji tyrania rewolucyjna jest przejściowym złem. W Rosji tyrania despotyzmu jest rewolucją permanentną. I jeszcze... Gdybyście byli moimi towarzyszami w podróży do Rosji, odkrylibyście w sercach ludzi tego kraju nieuniknione spustoszenia, dzieło arbitralnej władzy posuniętej do najdalszych graniców. Jest to przede wszystkim obojętność na świętość przyrzeczeń, naprawdę uczuć na prawość postępków. Jest to również kłamstwo triumfujące wszędzie i na każdym kroku. Życie społeczne w tym kraju jest ciągłą konspiracją przeciw prawdzie. Krytycy rosyjscy Markiza, bardziej poważni, gdyż broszurki zamawiane i opłacane przez rząd carski poprzestawały na oskarżeniu o podłe oszczerstwo, wytykali mu rozliczne niekonsekwencje i nieścisłości. Mieli mu za zazło, że nie chciał, czy nie umiał sięgnąć głębiej pod skorupę tępego reżimu mikołajowskiego. De Costin przewidział wymów. I to tak dobrze przewidział, że Kenan nie waha się dzisiaj twierdzić, nawet jeśli przyjmiemy, że Rosja 1839 nie była książką zbyt dobrą o Rosji w roku 1839, pozostaje niepokojący fakt, że była książką znakomitą, chyba najlepszą ze wszystkich, jakie dotąd napisano o Rosji Stalina, a także książką zupełnie niezłą o Rosji Breżniewa i Kosygina. Jak wytłumaczyć niezwykły walor profetyczny czterech tomów De Costena. Samym tylko darem przewidywania Markiza, który w okresie trzymiesięcznej zaledwie podróży w roku 1839 nie zdołał uniknąć pułapek nadmiernego pośpiechu i błyskotliwej naskórkowości, a w sto lat później tajemniczym zrządzeniem losu okazuje się czymś w rodzaju czołowego sowietologa Antelitram. Byłoby to wyjaśnienie, delikatnie mówiąc naiwne. Miał słuszność Hercen. Dekustin, skupiwszy całą uwagę na jednym aspekcie Rosji Mikołaja I, na jej reżimie despotycznym, nie widział źle i nie musiał wcale wybiegać wzrokiem naprzód, by widzieć to, co rzucało się w oczy każdemu inteligentnemu i obiektywnemu obserwatorowi, ponieważ zaś z tyranią, i ich obecnym dziedzicom Markis wydaje się dziś dalekowzroczny, tam gdzie był po prostu trzeźwy i bystry. Niechaj zresztą będzie! może mu ostatecznie wystawić takie świadectwo, ostrzegając jednak wraz z Kananem, że jego dalekowzroczność w stosunku do rządu opartego na dyscyplinie wojennej szła w parze z krótkowzrocznością, chwilami nawet ze ślepotą w obliczu sił i aspiracji wolnościowych w Rosji. Nie jest jasne, z czyjej winy słabo układały się kontakty de Kostena z liberałami rosyjskimi. Prócz listów Polecających otrzymywanych w Niemczech do Aleksandra Turgieniewa i rozmów prowadzonych na pokładzie Mikołaja I z księciem Piotrem Kozłowskim, w samej Rosji zachował się jedynie zagadkowy ślad pobytu markiza w liście Czadajewa do księżnej Szczerbatowej. Nowo kreowany przez cara Wariat prosił w nim kuzynkę, by francuskiemu podróżnikowi powiedziała Sekil sak. Tak czy owak, kto zabiera się do czytania czterech tomów Dekustyna jako najlepszej istniejącej książki o Związku Sowieckim, winien wciąż pamiętać o nieobecnej w nim innej Rosji, nie mniej ważnej dzisiaj za czasów Stalina i jego sukcesorów, niż była wczoraj za czasów Mikołaja I. 4 kwietnia Człowiek myśli po to, aby ulepszyć swój i cudzy los. Kiedy nie można nic zmienić, wówczas zbędna myśl zatruwa umysł. Ta refleksja de Custena dotyczyła zbuntowanych wewnętrznie poddanych cara. Opisawszy wybornie mechanizm despotyzmu, Markis rozłożył bezradnie ręce. Konkluzją była niezmienna Rosja. Wolno przypuszczać, że Rosję 1839 przestudiował dokładnie Konrad, Stąd w jego rosyjskiej powieści sceptycyzm wobec kraju, w którym zarówno prześladowcy, jak i prześladowani są na wskroś Rosjanami. I stąd przypomnienie prawdziwości przysłowia, że tygrys nie potrafi zmienić pręg na swej skórze, ani lampart centek. Ale Konrad i Gusta to luksus spojrzenia na dystans z mniej lub więcej złudnym i tymczasowym poczuciem własnego bezpieczeństwa w oczach zachodu, w oczach wschodu, w oczach narodów, które zmuszone są żyć obok, bądź w kleszczach niezmiennej Rosji. Marian Zdzichowski trafnie określił stosunek Polaków do wschodniego sąsiada jako trypieć małowo piered balszom, drżenie małości przed czymś bardzo wielkim. Ten trypieć uprawiają od przeszło ćwierćwiecza z urzędu. Należałoby dodać i z właściciele, a raczej dzierżawcy PRL. Ostatnio odgrzebawszy na prędce swoje stare korzenie, przychodzi im w sukurs polska niezawodna mentalność endecka. Cokolwiek pachnie buntem przeciw niezmiennej Rosji, czyli jej kolejnym władcom, jest z natury rzeczy szaleństwem i działaniem na szkodę Polski tej nowej symbiozie komunistyczno-endykoidalnej zawdzięczamy odruchy zgrozy narodowej i patriotycznej, ilekroć mowa o najskromniejszych choćby fermentach rewolucyjnych w Rosji albo tendencjach odśrodkowych wśród Ukraińców, Białorusinów czy narodów bałtyckich. Dobrze rozumiana polska racja stanu dyktuje podkreślenie takich awanturniczych rachów. Drżenie zamienia się w wierno-poddańczy i czołobitny pokłon. Przy Tobie najjaśniejszy suwerenie niezmiennej Rosji stoimy i stać będziemy. Czy jesteś carem w koronie na imperatorskim stolcu, czy gensekiem w futrzanej czapie na trybunie mauzoleum Lenina. Sprawiedliwość każe przyznać, że po załamaniu się planów Piłsudskiego jego wychowankowie uderzyli w podobną strunę, co dowodzi, jak miłe było i jest polskim umysłom, zatrutym niemożnością absolutną. To, co Stanisław Wstępowski nazywał dosadnie endectwem. W Gazecie Polskiej z 21 grudnia 1929 roku ukazał się artykuł pod adresem emigracji rosyjskiej. Musimy się rachować z opinią sowiecką. Bolszewicy w krwawych walkach ugruntowali władzę swoją. Władzę tę Przyjęły szerokie masy ludowe, my zaś przyjmując to do wiadomości uszanować powinniśmy wolę narodu, który chce mieć nad sobą swoich dzisiejszych władców, nie zaś jakichś tam carskich generałów. Nie chcemy i nie mamy prawa wtrącać się w jego sprawy wewnętrzne i gdyby, przepuśćmy, zwalenie rządu sowieckiego było w naszym interesie, a w Europie powstał antysowiecki blok, my do niego nie przystąpimy nigdy. Dajemy tym dowód istotnego szacunku dla narodu rosyjskiego i to nasze stanowisko oceni dzisiejsza i przyszła Rosja. Dziewięć lat wcześniej, według informacji Zdziechowskiego, w styczniu 1920 roku Piłsudski prosił Czajkowskiego i Sawinkowa o interwencję u ów Bał się ich grawitowania ku Sowietom. Odkąd przyjechałem do Rosji, pisał de Cousteau, widzę w ciemnych barwach przyszłość Europy. Moja opinia jest to kwestionowana przez niektórych bardzo mądrych i doświadczonych ludzi. Utrzymują oni, że przesadzam potęgę Rosji. Każde społeczeństwo, mówią, przeżywa swoje potknięcia, a przeznaczeniem tego jest to rozprzestrzeniać się na wschód i dopiero wtedy samemu się podzielić. Żeby nie było wątpliwości, Kernan Zaopatruje przytoczony fragment w odsyłacz. Współczesny czytelnik nie omieszka zauważyć aktualności tych słów w odniesieniu do konfliktu chińsko-sowieckiego. Była to ponaj jedyna w całej podróży chwila, gdy Markizowi dano do zrozumienia, że mało jest w historii rzeczy tak zmiennych jak niezmienność. 16 kwietnia. Depresja. Humor nero, Jak to nazywają Włosi. Uciekłem dziś, dosłownie uciekłem z Napolu, nosaczony przed wyborczym wyciem z dziesiątków krążących po ulicach megafonów. Koło nas mieszka jeden z wodzów destra nacionale narodowej prawicy, czyli Aliansu faszystów z monarchistami. Jego argumentem wyborczym są bojowe piosenki ze zdartych płyt. Czasem też przeszło 80-letni komandante. Prezentuje z swój nagi Szczeciniasty i ogorzały tors małpując przepuszczalnie słynną męską posturę Mussoliniego, która włoskich synów wilczycy wprawiała w cielęcy zachwyt. W Nerano miałem nadzieję złapać oddech, odjąć się, ale trzeba było szybko wracać. Takiego morza nie widziałem tam nigdy w połowie kwietnia. Zalało plaże. Uderzało wysokimi falami o fundamenty domów i przestawione do muru łodzie rybackie szarpało w odpływach kamienisty brzeg, brudne, skotłowane, pokryte żółtą pianą. Pusto. Tylko w barze grano w karty przy dźwiękach puszczonej na cały regulator skrzyni muzycznej. Po co właściwie zapisuję to w dzienniku? Dziennik pisany nocą. Taśma siódma, koniec ścieżki pierwszej. Dziennik pisany nocą. Taśma siódma, ścieżka druga. Maison Lafitte, 3 maja. Rano J przyniósł mi to misko dzienników i zeszytów tołstoja z brugionem opowiadania skoje i Bożyskoj. W formie brulionowej nowela Tołstoja brzmi jak przedziwnej prostoty przypowieść. Rzecz dzieje się w latach 70. w okresie największego nasilenia walki rewolucjonistów przeciw rządowi. Zostaje zatwierdzony wyrok śmierci na 25-letniego studenta Swietłoguba. Młodzieniec czysty, gorący, urodziwy, życie całe Strawił w służbie ludu, był wrogiem wszelkiej przemocy, zabójstwa. W noc przed egzekucją pisze w celi listy do najbliższych i czyta Ewangelię, duszę mając przepełnioną radością. Na egzekucję wychodzi uśmiechnięty, do serca przyciska książkę. Z okna innej celi patrzy z przejęciem na tę scenę stary chłop, raskolnik szukający prawdziwej wiary i odrzucający ikony. Chciałby wiedzieć, jaka to wiara dała młodzieńcowi siłę iść na śmierć z taką pogodą. Za ostatnie uciłane ruble przekupuje dozorców więziennych, byle tylko móc chwilę choćby porozmawiać z towarzyszem powieszonego. Jesteś tej samej wiary, co z Tak, tej samej. Chłop kłania mu się do samych nóg. Powiedz mi, co to za wiara. Od trzydziestu lat szukam prawdziwej wiary. Zobaczyłem ją dopiero u twego młodego towarzysza. Na Boga, zlituj się, powiedz, co to za wiara. Rewolucjonista odpowiada o korwiopijcach, którzy wymyślili Boga, by okłamywać naród i uczyć Go pokory. Dodaje na zakończenie, że czas ich wszystkich wyrżnąć. Starzec słucha wzdychając, potem pada na kolana, nie ukrywaj, powiedz prawdę. Mówię prawdę, taka jest nasza wiara. I taka była wiara, światło -guba? Dokładnie taka. To nieprawda. Z taką wiarą nie można tak umierać. Kręcąc głową Raskolnik wychodzi z celi rewolucjonisty. W przepisach zaznaczono, że Tełstoj nie mógł bez wzburzenia i łez czytać niektórych rozdziałów własnego opowiadania. U kogo po 70 latach Brulion jest z roku 1903? Człowiecze Skije i Boży Skije wywołałyby podobne reakcje. Czy znał tę nowelę Nikola, rozkochany w to ustoju, przed śmiercią zaliczający do sowieckich żelaznych lektur jego szkic Zatrzymaj się i zastanów. Trocki z respektem, ale nie bez domieszki protekcjonalnego zadufania rewolucyjnego, spoglądał na ogromną, popękaną i porośniętą mchem skałę tą stojowską. Krzywił się napisarza, w którego oczach autentyczni filozofowie i prorocy reprezentują na własną epokę, lecz raczej odwieczne kategorie moralne. Przychodzi mi na myśl Bucharin, opisany w moim dzienniku. Ten, co w moskiewskiej celi więziennej rozważał sens i cel życia. Ten, co w Paryżu zamilkł naraz w rozmowie z Nikołajewskim o dziesięciorgu przykazań. 6 maja W liście Sołżenicyna do patriarchy wszechrosyjskiego Pimena mowa o drodze ofiary, o potrzebie męczeństwa, o początkach chrześcijaństwa. W owych czasach rzucano ludzi lwom na pożarcie. W naszych można stracić tylko dostatek. Dzisiejszy dodatek literacki do Figaro drukuje fragment Journal de mon de Sarouille jonesco zatytułowany La Chassée L'Homme. Pisarze wciąż piszą, ja także piszę powieści miłosne, powieści filozoficzne, formalistyczne, brykolaż, Du nouveau roman. Wszystko nędza i wstyd. Literatura, słowa nie są już w stanie oddać powszechnego okrucieństwa. Spotkałem niedawno jednego z nowych powieści pisarzy, nowej powieści. Właśnie Sołżenicyn dostał nagrodę Nobla. Z punktu widzenia moralnego oznajmił mi ten literacki brykolea nowej powieści. Dobrze zrobiono dając nagrodę Sołżenicy Nowi, ale z punktu widzenia literackiego dodał zrozumiałym uśmiechem Sążenicyn wart jest niewiele. Nie odpowiedziałem mu. Z całego wyrazu jego twarzy łatwo było wyczytać myśl to ja zasługuję na Nobla, bo w literaturze znaczy więcej od Powieść Powieściopisarz nowej powieści oddalił się, nie zdając sobie widocznie sprawy, że wszystko co pisze jest zresztą darujmy sobie grubieństwo. Wszystko jest możliwe. Możliwe nawet, że ludzkość przeżyje. Jeżeli zasługuje, by przeżyć, jeżeli dany jej będzie przeżyć, to dzięki nielicznym męczennikom i sprawiedliwym, którzy z heroizmem na miarę Sołżenicyna z dantyjską mocą, z świętością i geniuszem świadczą przeciw szaleństwu i głupocie rządzących naszym światem. Być może mimo wszystko nastąpi oprzytomnienie i da się podstrzymać lub zahamować powszechną katastrofę. Zdumiewające, jak coraz natarczywiej odzywają się głosy, które z braku ściślejszego określenia nazwałbym głosami z nowych katakumb. Jeszcze nie wyszedł dalszy ciąg wspomnień Nadjeżdy Mandelsztam w Taraja Kniga. Mam jednak pod ręką parę urywków ogłoszonych w tutejszej ruskoj myśli. Przepisuję z wczorajszego. Skąd się wzięło tylu Żydów po wszystkich pogromach i komora gazowych. Po pogrzebie achmatowej było ich nieproporcjonalnie dużo. W mojej młodości nie widywałem podobnych rzeczy i rosyjska inteligencja była wspaniała, a obecnie raz, dwa i zadyszka. Mówią mi, że została zniszczona. O ile wiem, niszczono wszystkich pod rząd, więc argument nie wydaje mi się przekonywający. Żydzi i mieszkańcy dnia dzisiejszego to wykluczająca się na nowo inteligencja, która nierzadko pochodzi z zakutych rodzin pozytywistycznych, gdzie rodzice jeszcze teraz podtrzymują swoją skostniałą brednię. A wśród młodych wielu jest chrześcijan i ludzi myślących religijnie. Powiedziałam niegdyś Achmatowej, że przeżywamy znów pierwsze wieki chrześcijaństwa i stąd zjawisko przechodzenia Żydów na chrystianizm. Przytaknęła głową, ale mnie moja prognoza nie urządza. Wciąż częściej nachodzi mnie myśl o zbliżającym się końcu, ostatecznym i nieodwracalnym. I nie wiem, czym usprawiedliwić taki nastrój, moją własną bliską śmiercią, czy cieniem, jaki rzuca przyszłość na cały jeszcze niedawno chrześcijański świat. Oby nie było mi przeznaczone ujrzenie ziemskimi oczami tego, co być może nadciąga. Pesymizm, bezpłodny to prawda, lecz zawsze lepszy od dziwacznej, ślepej i złowrogiej wiary w zbawców ludzkości, od których zbawia nas tylko tajemnicze prawo samozniszczenia zła. I na pewno lepszy od przeklętej wiary w nic. Kto śledzi procesy duchowe niedobitków starej inteligencji rosyjskiej, znajdzie nić łączącą refleksję Nadjeżdy Mandelsztam z mistrzem i Małgorzatą Bułhakowa. Szczególnie z mottem powieści zaczerpniętym z Faustagetego Czegoż w końcu chcesz? Jestem częścią tej siły, która wiecznie pragnie zła i wiecznie spełnia dobro. To jest owo tajemnicze prawo samozniszczenia zła, które w momentach pesymizmu i desperacji podsyca wolę prawdy. 20 maja msza za miasto Arras Andrzeja Szczepiorskiego Jest to powieścią z kluczem. To było oczywiste od pierwszej chwili. Miasto nawiedzone w połowie XV stulecia klęską zarazy i głodu. Wkrótce potem prześladowanie Żydów, procesy o urojone herezje, wybuch łupiestwa i zbrodni. Porządek przywraca rozumny biskup Utrechtu. Nawet najgłupsza spocona mysz z ulicy Mysiej nie mogła nie zauważyć aluzji do historii ostatnich lat PRL. Na szczęście uspokoiło ją przypuszczalne cudowne wyskoczenie Deus Ex Machina, czyli XV-wiecznego utrechskiego praszczura współczesnego sekretarza śląskiego. Nie sądziłem jednak, że opowieść Szypiorskiego zostanie zinterpretowana Aż tak budująco i czytankowo, jak to zrobił profesor Tadeusz Kotarbiński w recenzji pod tytułem Dwa programy. Program pierwszy. Ogół podwładnych, masą ludzką, mocno trzymać w garści dla ich dobra rozumianego zgodnie z hierarchią wartości w głowie władcy, urobiwszy na sztywno ich mentalność i zaprawiwszy ich do uległości i ze strachu. Program drugi zjednać akces zwykłego człowieka do wspólnej sprawy przez rzeczową opiekę nad nim, przez praktykowaną troskę o jego istotne potrzeby, przez perswazję trafiającą do głów otwartych i ukazywanie prawd trzeźwych, sprawdzalnych w obliczu faktów, nie tępić dysydentów, lecz skłaniać ich do uczestnictwa, okazując im życzliwość i zaufanie. Wiemy więc nareszcie, jakie cele stawia sobie Gierek też książkę Szczypiorskiego odkłada się pod wrażeniem druzgotącej przewagi walorów tego drugiego programu. O antywalorach programu poprzedników Gierka czytelnicy wiedzą dostatecznie dużo. Kotarbiński wyrządza mszy zamiast arras krzywdę spłycenia, bardzo charakterystyczną dla warszawskich liberałów i ich nadmiernej chyba gotowości do udzielania kolejnym władcom kredytu in blanco. Szczypiorski sięga głębiej. Narrator jego opowieści przyjaciel i zaufany paranoicznego rządcy Arras przystaje w imię jedności miasta na wszystkie bezeceństwa, dopóki jemu samemu nic nie grozi. Konflikt rozgrywa się między prawdą i wspólnotą. Ci co prawdę cenią w pełni, dopiero wówczas gdy im do skóry dobiera się dogmat wspólnoty. Eufemizm na znacznie absolutnej jednomyślności władzy, są prawdę manipulatorami, a nie rzecznikami. Mimo błogosławionej interwencji biskupa Utrechtu dostrzegam mszy miasto aras smutek, którego nie rozwieje wawa łatwowierność mojego dawnego profesora z Uniwersytetu Warszawskiego. Opowieść Szczypiorskiego wydaje mi się bliższa doświadczeniem streszczonym w jednym zdaniu cyrografu Flaszena. Można podpisywać cyrograf setkami codziennych czynności, wyprzedając duszę jakby na raty i ani się spostrzec, że przestało się być właścicielem owej rzeczy o śmiesznie staroświeckiej świeckiej nazwie. 22 maja. Nowa publicystyka polska, ta która nawiązując do tradycji troski obywatelskiej jest śmiałym i uczciwym mówieniem na głos o sprawach opieczętowanych stemplem tajności reagowaniem na znane wszystkim nikczemności ustroju, rodzi się w kraju na sali sądowej. Dowodem tekstu oświadczeń Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja Czumy i Benedykta Czumy, głównych oskarżonych w procesie ruchu. Jednym z punktów aktu oskarżenia w procesie była kradzież maszyn do pisania potrzebnych przy wydawaniu powielanego biuletynu informacyjnego. Nie ma w Polsce pisarza, który chciałby, czy potrafił napisać powieść polityczną widziany z dołu. Jej miejsce zajmują przemówienia podsądnych. 25 maja. Główni oskarżeni w procesie ruchu określani z naciskiem, tonem wyzwania, że nie są marksistami. Jeden z nich, na zajutrz po inwazji Czechosłowacji, wybrał się na Rysy i zniszczył tam tablicę pamiątkową Lenina. W tym samym dniu jego czescy rówieśnicy smarowali na murach Pragi napisy Leninie przebudź się, Breżniew zwariował. Nie sądzę, by wielu dziś w Czechosłowacji uchowało młodych ludzi skłonnych wciąż jeszcze do wierzenia, że cudem zmartwychwstały Lenin byłby lepszy od miłościwie im i nam, panującego Breżniewa. Na scenę wkraczają we wschodniej Europie świeże roczniki postkomunistyczne, wychowane już całkowicie w szkołach nowej rzeczywistości, nie pamiętające wojny i lat stalinizmu. Część wchłonie stopniowo aparat władzy, zastąpiwszy mdłą i kleistą papką doktryny pożywniejszym pokarmem kariery. U części wstręt do wszelkich ideolo przybiera postać bądź cynicznego zgryzu spryciarstwa, bądź trzeźwego konserwatywnego kultu fachowości. Część wreszcie decyduje się na czynną opozycję, czyli wybiera nielegalność. Ta ostatnia, jaka jest, animatorzy ruchu zdają się reprezentować socjalizm o zabarwieniu chrześcijańskim. Mój dzisiejszy rozmówca z kraju twierdzi, że pokrewnych grup jest więcej, zwłaszcza na prowincji. Gdy się tak mało wie, trzeba się z konieczności ograniczyć do samego zapisywania. S. Wczoraj Pamiętaj